Ma tak samo jak Ma tak samo jak ty, jak wy, jak oni, ona chyba zabądziła w kole Błądzi po korytarzach, ty odwiedza starą szkołę I potrzebuje przerwy, ale znów zmienili dzwonę Te teraz wódka, papieros to domówka, peron, ale kiedyś miały gorszy smak ja z głośnika puszczam jeszcze kilka starych piosenek Ona patrzy na mnie, mówi ty masz tak jak ja A te same seriale już tak samo nie bawią Wracam do domu znów o piątej rano By pić, znów to samo, by śnić Znów to samo w nadziei, że poczuję to samo co Tak samo jak ty, oglądam stare obrazy Ale nie pamiętam już ponad połowy twarzy Czemu kiedy patrzę wstecz to nie czuję nic? Tak bardzo fesów, także mam tak samo ja. Dla... Jest godzina 17, a w naszym e, studiu na wynos w Dragon Social Club już e, zasiadł Jan Majewski, który dzisiaj zagra w Dragon Social Club, czyli tu gdzie w tym jesteśmy? samym miejscu o godzinie 19. Cześć Janek. Cześć. Czego możemy spodziewać się po dzisiejszym koncercie? Zagram, y, no, ścisnąłem 8 utworów aż w, w, w, w tych 30 minutach i zagramy wszystkie utwory z mojej nadchodzącej epki, będą też dwa utwory z mojego poprzedniego pierwszego debiutanckiego albumu no i będzie tak gitarowo O, czyli szykuje się nowy materiał Tak, tak będzie Znamy już w... datę wydania? Albumu? Yy, tak będzie wydany we wrześniu, jeszcze dokładnej daty nie ma, mm -hmm. ale będzie to gdzieś połowa września, a mój pierwszy singiel, który zapowiada tę epkę, już wyszedł przed przedwczoraj, nazywa no, się Psychoza i dzisiaj też go również zagram, także zapraszam. Świetnie, warto na pewno przyjść do Dragon Social Club, gdzie jesteśmy teraz z Jankiem. Ja się zastanawiam, jak postrzegasz swoją muzykę, bo w twoim biogramie można przeczytać, że, że to alt pop, a ja czuję tam jednak dużo rock rock'n'rolla. I... No ja bym tak powiedział właśnie, że to raczej taki yy, ta, ta epka, która teraz wyjdzie, no to ja bym powiedział, że to jest taki rock z elementami bluesa i psychodelii. Mhm. Tak, słychać tam też dużo takiego gitarowego grania z lat 90. może zespoły typu e, The Black Keys, czy są, To przynajmniej moim zdaniem, a czy są jacyś e, artyści, który, którzy wykształtowali twój gust i twoją muzyczną tożsamość? Myślę, że na pewno, ja ogólnie słucham... Głównie lat 60-tych, 70 -tych, raczej takie stare rzeczy i myślę, że y, znaczy nie inspirowałem się jakimiś zespołami, artystami, danymi utworami y, tak y, szczególnie, ale myślę, że gdzieś podświadomie to właśnie y, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Pink Floyd. Czyli klasyczne, gitarowe Klasyczne, granie. stare, vintage'owe rzeczy. Słuchać to właśnie w tej psychodzie, bo tak dzisiaj rano już przesłuchałam, już wiecie, robiłam sobie opinię, ale czekam jeszcze na resztę. No właśnie, będzie epka i album, czy... Ty? Nie, będzie, będzie epka. A, tylko epka. Tak, sześć sześciu okay. będzie na niej dokładnie. Skoro grasz w Dragonie, to była już dzisiaj próba i sprawdzenie sprzętu, czy to jeszcze przed tobą na Nie, właśnie już chłopaki się rozkładają na górze i po naszym wywiadzie ja też tam właśnie biegnę. A kiedy zaczęła się Twoja przygoda z muzyką, no bo chyba to już trochę trwa jak tak patrzę i też na listę Twoich osiągnięć, no też już jest spora No tak naprawdę to zależy o co dokładnie pytasz, bo z muzyką to jestem związany całe życie, a tak bardziej profesjonalnie zacząłem zajmować się tym 7 lat temu jak wydałem swój pierwszy single no właśnie, bo trochę czasu już minęło w sumie Od tych poprzednich wydawnictw Zaraz do, do właśnie hmm, Do psychozy no, tak, tak, Ale no, trochę ten utwór nie brzmi jak psychoza W sensie, że kojarzy ten stan zupełnie z innymi dźwiękami Więc co ty tam właściwie słyszysz? Czym dla ciebie jest ten utwór? Hmm, czym dla mnie jest ten utwór? No Jest on taki Dla mnie pasuje właśnie ta psychoza do niego Bo on jest taki yy, Specyficzny i ta epka będzie też taka delikatnie specyficzna, ale y, wszystkie te utwory, y, to będzie, wszystkie będą spójne i, i ten pierwszy singiel jest o zabójstwie, bo cała epka jest o zabójstwie mm. i ona właśnie, ten single w ten sposób zapowiada y, ten album y, i dla mnie właśnie, bo na pierwszy rzut oka może faktycznie nie słychać, że to jest zabójstwo, ale, y, ale ta psychoza pasuje idealnie jest stąd ta nazwa. Czy jest to album fabularny, w sensie epka w sumie? Mm, to jest taki bardziej y, Koncepcyjny album Niż fabularny A czy stylistycznie możemy spodziewać się Dużych różnic y, Pomiędzy tym albumem A krążkiem Niebezpiecznie mi, którzy, Który został wydany trzy lata temu Co się mm, zmieniło W, tak, w, w, w, myślę, w okresie tych trzech tak. lat w, w tym W, tym, w, w tej Ewce Będzie tak y, bardzo bezpośrednio Konkretnie będzie więcej energii, bo tam, tam ta płyta niebezpiecznymi tam też były rokowe utwory, które dzisiaj też zagramy dzisiaj, właśnie z tego albumu między innymi tytułowe Niebezpiecznymi ale to była bardzo zróżnicowana płyta były tam bardzo też spokojne utwory, powolne a tutaj wszystkie będą takie konkretne, właśnie bezpośrednie z mocną energią. Czy zagrasz sam, czy z zespołem dzisiaj? Gram z perkusistą i basistą No i ja gram na gitarze i śpiewam Wow, czyli klasyczne, hardrockowe trio? trio. Tak, tak, dokładnie tak A może, skoro już zahaczamy o tę klasykę gatunku Kto jest Twoim największym Guitar Hero? Guitar Hero? Hmm. Myślę, że... Znaczy na pewno, nie że myślę, tylko na pewno Jimi Hendrix, Gary Moore, Stevie Ray Vaughan David Gilmore, to myślę tak moja ulubiona czwarta. Klasyczni bluesowi wyjadacze Tak, tak to też y, inspiruje Cię do y, pisania solówek? Myślę, że na pewno, na pewno ci artyści wpływają na mnie bardzo mocno, bo ich też no, najwięcej słucham jeśli chodzi o gitarę, ale słucham przeróżnych rzeczy, y, więc inspiruję się różnymi artystami z różnych gatunków. Czy będą teledyski do piosenek? Prawdopodobnie będzie do tej psychozy, jeszcze myślimy nad takim projektem, żeby zrobić taki krótki film w ogóle na, odnośnie tego um, albumu i on będzie właśnie taki fabularny. Um, ale z odnośnie reszty utworów To jeszcze zobaczymy, czy te się pojawią Czyli możliwe krótki film o zabijaniu <głos> <głos> Możliwe, no, możliwe <głos> A kiedy najbliższy singiel się ukaże Wtedy będziemy mieli, wiesz, taką większą Próbę porównawczą, żeby Za będzie więcej myślenia dwa miesiące Okej, okay, to jeszcze trochę poczekamy, muszę sobie zapisać żeby nie zap Dobrze, Okej, okay, Będziemy czekać e, A gdybyś miał Zachęcić wszystkich naszych słuchaczy Żeby dzisiaj akurat wybrali Twój koncert, bo z całego wachlarzu wydarzeń, na które mogą się udać, to jakbyś miał właśnie powiedzieć, co wyróżnia Ciebie na tle wszystkich artystów, bo no, coś musi Cię wyróżniać, ponieważ grasz na Next Fest, a to już jest wielka nobilitacja dla artysty. Jak Ty to widzisz? To trudne pytanie, wiesz co, ja ogólnie yy, nie lubię tutaj, ja jestem raczej skromnym człowiekiem, nie wiem, co mnie wyróżnia. Yy. A możesz mówić o swojej sztuce. No, będzie, na pewno będzie gitarowe, jak ktoś lubi takie brzmienia, co nie znaczy, że też będzie ostro, ale. Yy, miejsce też jest fajne. Naprawdę. Potwierdzamy. Potwierdzamy. Więc na pewno, jeśli ktoś tu przyjdzie to dobrze spędzi czas, na pewno. To mogę zagwarantować. Gwarantujemy to również i my. A masz jakieś jeszcze koncertowe plany, gdzie zagrasz w najbliższym czasie albo gdzie chciałbyś wystąpić, albo się pojawić jakieś takie, wiesz, nawet twoje marzenie niekoniecznie. No oczywiście wierzymy, że możliwe. Czekamy. Mm, chciałbym wszędzie, tak naprawdę. Im więcej, tym lepiej, jak najwięcej i jak najczęściej. A takie szczególne miejsce... Myślę, że po prostu wszystkie pokleimy Chciał zagrać, jakby była taka możliwość Ja już w czwartek rozmawiałam z jednym zespołem Który powiedział, że ma listę, Że sobie odhaczają, tak? gdzie grają, a gdzie nie No może czas sporządzić Fajny tego To jest y, Teatr Słowackiego W Krakowie, bardzo ładne miejsce Ostatni znajomy też o nim mówiły, że tam grał koncert No i było właśnie rewelacyjnie to, to jest chyba najładniejszy teatr w Polsce I chciałbym chyba, znaczy chciałbym tam zagrać na pewno Myślę, że Twoja gitarowa muzyka też pasowałaby do Kawatina Gitar Festival. Czy próbowałeś może albo planujesz zagrać na tym festiwalu? Faktycznie, by pasowała. Nie myślałem o tym jeszcze, ale to jest dobry pomysł. Żeby może jest to pom pomysł na to wtedy chyba jakieś podziękowania dla afery. Tak, tak, w specjalne podziękowania będą na pewno za To pamiętaj o nas. Jeszcze raz powtarzamy. Jan Majewski, który zagra dzisiaj w Dragon Social Club już o 19.00. Dobrze, nie przetrzymujemy Cię dłużej, bo sprzęt trzeba zrobić próbę. Rozumiemy. Dziękujemy Dziękuję bardzo. bardzo za rozmowę. Już przed Wami właśnie ta premierowa psychoza Jana Majewskiego. Jak dzwoni tyfon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 Reklama Radio Afera Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej To briela zielona mi zeszłoroczna Next Festowiczka, a my teraz rozmawiamy z aktualnym Next Festowiczem, czyli w sumie reprezentantem zespołu Haji. Cześć. Cześć i Czołem, królski z yy, Przedstaw się proszę naszym słuchaczom i kogo jeszcze z nami nie ma tutaj na tej. No, w sumie dzisiaj ławca, yy, Witam was serdecznie, yy, drodzy słuchacze afery. Afery, która jest w ogóle dla nas bardzo istotnym radiem, bo to jest. Yy, Radio, które nas jakby pchało i wspierało od początku i ta nasza muzyka gdzieś była na tej, na tej antenie, więc serdecznie miło mi tutaj być. Ja nazywam się Edi i występuję przed wami w imieniu zespołu HI, który dzisiaj o godzinie 20.45 w muzyce na nowo, w siedmiosobowym składzie, mega szerokim, ledwo się zmieściliśmy na scenie, zaprezentujemy nasze PIF Paf. Macie siedem osób w składzie, a mógłbyś opowiedzieć o waszym instrumentarium? Tak, generalnie jakby korowo jesteśmy triol, takim klasycznym hecher rockowym bass, gitara, perkusja. Klasyk? E, tak jest. E, aczkolwiek jeżeli chodzi o skład koncertowy, to tutaj mamy jeszcze saksofon, flet poprzeczny, syntezatory, wiolonczele, chórki jest szeroko, jest ciekawie. Czego tam nie ma w takim razie? Co jeszcze mogłoby być, jakby się zmieściło? E, mogłoby się zmieścić nuda, ale się nie zmieściła, więc jej akurat nie ma między nami. To nie ma szans na nudę, ale muszę o to zapytać, skąd nazwa? Generalnie wiele osób myśli, że tu są jakieś odniesienia dotyczące różnych uniesień, na przykład używkowych. I ja to totalnie dementuję, ponieważ jeżeli chodzi o HI w którymś z języków, albo w wielu językach, już nie pamiętam, bo te nazwa ma długą historię, ta nazwa oznacza coś między żywy, organiczny, więc y, to jest muzyka i my w tej muzyce tacy jacy jesteśmy i no nie wiem, myślę, że promujemy nią jakąś witalność. to mhm. jest dobre słowo i jakby żywość y, żywość? <śmiech> e, jakiegoś ducha jakiejś mocy naszej wewnętrznej i żeby to życie było z dużej litery. E, jakie jeszcze Cele przyświecają wam, kiedy piszecie piosenki, czy są treści, wartości, które szczególnie chcecie w nich przekazywać, czy może nie ma zasady? No tutaj bym wymienił jakby dwie główne rzeczy na tym spektrum, jeżeli chodzi o treści i z jednej strony to jest właśnie odniesienie mm, już w tym nowym materiałe, który wydajemy od zeszłego roku Dużo odniesień do ciepła, do lata, do zabawy, do przygody, do odkrywania życia. I to jest jakby gdzieś tam główny, główny nasz światełko przed nami, które, które nam wyznacza drogę. No a drugie rzeczy, no to wiadomo, różne potyczki relacyjno-miłosne, mhm. które każdego z nas gdzieś tam dotykają. No wiadomo, no, o tych rzeczach pisać jakby najłatwiej, one dziś najbardziej wychodzą z tego serduszka, mm. więc yy, miłość i wiosna. Może porozmawiajmy też o najbardziej aktualnym singlu, który wyszedł wczoraj, czyli Jesteś Piękny. Czy to bezpośredni zwrot do adresata, Taki, takie przytulenie słuchacza? E Myślę, że jak najbardziej i w ogóle to jest zwrot, który powinniśmy sobie nawzajem mówić dużo, dużo częściej i często wiąże się to z jakimś takim konwenansowym tabu e, i jest to absurdalne moim zdaniem, e, powinni nas tego uczyć w szkołach, że jesteśmy piękni wartościowi i że mamy w sobie bardzo dużo siły i bardzo dużo m, rzeczy jesteśmy w stanie zrobić. E, sam numer jest naszym kolabo z naszym przyjacielem rzędzianym Wąsakiem jeszcze z lubelskich czasów naszej działalności i co warto odnotować jesteśmy z tego bardzo dumni jest to pierwszy utwór który zrobiliśmy praktycznie od A do Z sami jeżeli chodzi o poziom nagrywania miksu produkcji sam mastering oddaliśmy tylko świetnemu Marcinowi Bocińskiemu no i dobrze nam to wróży na Przyszłość. Wow, a jak w takim razie y, dzielicie obowiązki realizatorskie w zespole? Czy macie kogoś, kto jest specem od nagrywania, kogoś, kto zna się na miksowaniu? Jak to wygląda? Czy może wszyscy się tym mieracie? Wszyscy się tymieramy, aczkolwiek y, głównie ja sprawuję nad tym pieczę? Mhm. E Cieszę się też, że mam kilka par uszu dookoła siebie, które kontrolują, czy jesteśmy w dobrym miejscu, czy nie jesteśmy w dobrym miejscu, czy możemy to nazwać jakby moją działalność w kategoriach profesjonalnych i speca. Myślę, że jak apps. najbardziej. Myślę, że to e, jest wyznacznik pewnej autonomii, e, którą zyskał zespół w momencie, kiedy potrafi nagrać się sam, zmiksować się sam i powiedzieć, ok, to jest nasze gotowe dzieło, to jest skończone i nie musimy oddawać tego żadnemu specjaliście, żeby nam coś wytknął. Myślę, że to jest, e, to świadczy o tym, że bardzo świadomie podchodzicie do produkcji. Bardzo dziękuję. To co mi przyszło do głowy to jest też to, że już chciałem zaprzeczyć jakby tym słowom, bo my jesteśmy cały czas w procesie i uczymy się też na tych numerach, ale może nauka nie idzie w las i i cieszymy się, że możemy to robić w ten sposób i że po wielu, wielu, wielu latach pracy doszliśmy mhm. na przykład do tego momentu. A czy możemy zatem spodziewać się efektu e, tych waszych prac w duchu DIY pod postacią pełnego albumu? E, taki jest jak najbardziej plan, aczkolwiek w tym momencie jeszcze nie mogę zdradzić żadnych konkretów, e, jeżeli chodzi o jakieś daty. Czy jest szansa, że pojawi się pod koniec tego roku? Tak. Ale obiecać nie mogę Trzymajcie rękę na pulsie Drodzy słuchacze Bo kolejne świeże wydawnictwo Od Next Festowego zespołu już nadchodzi My to w ogóle w aferze mamy same plotki Ploteczki więc Zdradzanie samych ciekawych sekretów A Czy to, że jesteście tak bardzo odpowiedzialni Za ten najnowszy kawałek Jesteś w sprawie, że macie takie większe Uczucie jakby Oddania temu, że to jest jeszcze bardziej Wasze takie kontroli nad tym co robicie no tak, jest to na pewno pomoc, bardzo pomocny, jeżeli chodzi o urzeczywistnienie tej wizji, wizji dźwięku, którą nosisz ze sobą od wielu, wielu, wielu, wielu lat i w tym momencie nie musisz jakby dokonywać jakiejś transkrypcji zewnętrznej osobie, jak to ma brzmieć, tylko wiele można zrobić po prostu samemu i, i dzięki temu jest się może twórcą jeszcze bardziej, jeżeli to ma jakieś znaczenie. A dla nas chyba ma, więc super, że to się dzieje. Jeszcze tak na koniec chciałem nawiązać do waszych tekstów, które są e, całkiem nieoczywiste. E, czy dla ciebie... Tekst powinien mieć w sobie coś z tajemnicy, coś enigmatycznego, co wymaga wielu przesłuchań, e, aby skomponować własną interpretację? No ja osobiście to lubię i nie mam czegoś takiego, że tak powinien brzmieć tekst, bo powinien brzmieć tak, jak sobie to artysta gdzieś tam wymyśli. Aczkolwiek jeżeli chodzi o nasze teksty, to zdecydowanie bardziej ten klucz... Mm, nie podania na tacy, a pewnego rodzaju impresji, jakby, jakbyś, jakbyście weszli do jakiegoś zupełnie innego uniwersum i nikt wam nie mówi co się nazywa jak, tylko proszę wejść, osłuchaj się, poczuj to ee, i wybierz z tego to co rezonuje gdzieś tam z tobą. Jeśli rezonuje to wspaniale, to ja zapraszam do wspólnej przygody. Czyli dzisiejszy koncert w muzyce na Nowo o 20.45 już dzisiaj będzie takim seansem, podróżą. Czym właściwie będzie? No to jest zaproszenie na pokład naszego kosmolotu. Eee, zabieramy was w myślę bardzo ciekawą podróż. Eee, nie mogę zdradzić tajników na jakie planety się dzisiaj przeniesiemy. Eee, ale jeżeli wybierzecie dzisiaj nasz koncert to będzie to bardzo ciekawa przygoda, a przynajmniej serdecznie Wam tego życzę. My też zapraszamy słuchaczy do przyjścia i bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo dziękuję. A już zaraz haj i supły. A wiesz mi są u Kolejki na krupówkach Rurek krwiobiegu Gdzie twój piekunny nie wiem czy chce Brnąć w to Grząść do tego I to chętkiem na prędce Na szczęście w takiej panience Ja w takiej panierce Więc światasz dasz się serce wschodni wojowniku ku słońcu Mróżysz o czymś Mrokiem no Ah, ah, see. Mam zarzucać wędkę, czy zarzucić ten pomysł? Nic nie mówisz, ale mówisz Lepiej się domyśl, lepiej się odwróć I dolicz do stu, 300 tysięcy Milionów of, of, godzin, w których Przychodzi ci na myśl mój obraz Znów ci wierci serduszko Jakby to było już wschodny słoń liczyć, by zaraz ukożyć Być może chciałaby się w mym błocie cała przestając chciałem się stawać, o Boże, o Boże Wzdychasz pomału i supły, a teraz zapowiem kolejny wywiad i jest on bardzo niezwykły. Otóż będzie to przepraszam, koncert co powiedziałam. Okej, okay, zapowiem w każdym razie wywiad z Paulą Romą, nagrany przez Tymoteusza Tymona Powędzowskiego. I o Paula Roma została wczoraj zwywiadowana po panelu, w którym uczestniczyła, więc myślę, że to jest warte zaznaczenia. No i koncert też jej odbył się wczoraj w Blue Nocie, jeśli mnie pamięć nie myli, ale może mylić, nie ufajcie mi na 100%, więc już przed wami wywiad. Na Next dużo, dużo wykonawców, jakich przedstawiamy Wam to są wykonawcy nowi. Tacy nie do końca znani dla nawet słuchaczy tak alternatywnego radia jak Radio Afera. No tym razem trochę zmienimy, bo jest z nami Paula Roma, którą bardzo dobrze znacie z ramówki, więc postanowiliśmy porozmawiać troszkę też z ludźmi, którzy, których znacie. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję Ci za piękną zapowiedź. No, przystoi, tak, tak mogę powiedzieć. Rozmawiamy też nieco inaczej, bo rozmawiamy już po Twoim koncercie i po Twoim panelu, więc jako, że nie mogę zapytać za bardzo, co będzie grane na koncercie, bo już to wszyscy wiemy, ale mogę zapytać przede wszystkim o to, jak, jakie masz wrażenia ze swojego koncertu, jak się grało, no i oczywiście jak cały festiwal. Zacznę od festiwalu najpierw. Festiwal jestem tu pierwszy raz. Festiwal zaskoczył mnie absolutnie fantastycznie mnogością wydarzeń, tym, że miasto naprawdę żyje muzyką. Jakkolwiek sloganowo to hasło by nie brzmiało. Naprawdę idę o drugiej w nocy wczoraj. Przedwczoraj wracałam o piątej za i po prostu cały czas ludzie tańczą na ulicy. Byłam w szoku, że tak się dzieje. Znakomity festiwal. Gratuluję mm, temu miastu, że naprawdę wymyśliliście to znakomite. A teraz odpowiadając na mój koncert. Y jestem zadowolona z wielu rzeczy, z tego, jak, reag, jak reagowali ludzie, z tego, że cały Blue Note był wypełniony full, po prostu od początku koncertu, z tego, że piosenki, które graliśmy pierwszy raz, prapremierowo album z resztek, który będzie za 22 maja, wybrzmiał pierwszy raz i zarezonował, widziałam w ludziach, bardzo dobrze, a bardzo trudno jest zagrać pierwszy raz nieznane piosenki. To jest kosmicznie trudne zadanie, więc wplotłam pomiędzy też trochę takich znanych utworów, żeby trochę odciążyć ten koncert, a nie grać tylko nowe, bo chyba bym padła, Jakbym grała tylko nowe. Jestem zadowolona pod wieloma względami. Bardzo dobrze mi się grało Bruno już drugi raz. Pierwszy raz grałam podczas mojej trasy trzy lata temu cholerne pragnienie, przystanek mojej cholernej trasy. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry występ, aczkolwiek jestem perfekcjonistką i kilka rzeczy było do naprawy. No właśnie, nowy album. Już o tym, już o tym wspomniałaś, więc ja postaram się ten temat pociągnąć. 22 maja Czego możemy się spodziewać? Jaka to będzie, jaka to będzie odsłona Twoja, jeśli chodzi o, o tą drogę muzyczną? Myślę, że to jest wciąż wrażliwa Paula Roma pod względem tekstowym, bo to jest tak bardzo moje i prawdziwe, że nie da się mnie odciąć i nagle mam napisać jakiś tekst na przykład trendy albo tekst modny, że coś, po prostu pisze tak, jak czuję i tam wciąż jest ta Paula Roma na pewno. Myślę, że ten album jest inny od innych pod względę, inny od poprzednich, sorry. Pod względem e, produkcji na 100%, bo jest dwóch superproducentów, ale znacząco różnych, więc to słychać i to też jest fajne, że ta płyta jest bardziej różnorodna niż poprzednie. I ona jest w, odrobin, w niektórych miejscach odrobinę bardziej spopowiona, też bardzo świadomie nie używajmy pejoratywnie tego słowa, no tylko bo widzicie, pop się kojarzy od razu, że, o Boże. Pop lekko spopowiona, ale pop to popular music i po prostu mamy bardzo super quality pop na świecie i w Polsce też. Więc nie bójmy się tego sformułowania też pozytywnie. Ja mówię w pozytywnych aspektach popu. Jest po prostu bardziej melodyjna, To mam na myśli, mówiąc spopowiona. No właśnie, bo to jest, to jest coś, o czym chciałem tutaj o co zahaczyć. Co, co właściwie możemy nazwać według Ciebie teraz popem? No bo. Ehm, jakie są takie wyróżniki, byś powiedziała czegoś takiego? Czy, bo, znaczy, ja wiem, że o to jest trudno tak, tak. Ale, ale już padło to. Ja myślę, że możemy do rana o tym rozmawiać, ale przede wszystkim pop, pop czyli popular music, no, czyli wszystko teraz. Co jest popularne? Rap jest popularny. R&B coraz bardziej popularne, mimo że niszowe. A delikatne brzmienia gitarowe? Oczywiście bardzo vintage wraca po prostu do łask. Wracamy do gitary i do nagrywania po prostu na setkę, wracamy do płyt winylowych. To wszystko można nazwać popem, no bo to jest popularne. Jest bardzo takie gatunkowe, jakbyśmy ściśle chcieli przeczytać po prostu... Yy... Odpowiedź w słowniku, czym jest pop, to, to byśmy to sobie przeczytali i możecie sobie to zrobić, a ja bardziej mówię o tym, jak po prostu obecnie muzyka rozumie pop, jak ja to rozumiem przede wszystkim. Pop, czyli coś popularnego, jeżeli robimy coś takiego, co nie wchodzi do mainstreamowych rozgłośni, to on trochę przestaje czasami być popem, bo jest zbyt niszowe i wtedy od razu nazywa się to troszkę alternatywnym, a znowu to do rana można rozmawiać, czym jest alternatywa. No, kiedyś się mówiło, że alternatywa jest tak trudna, że to jest tylko muzyka, która nie wychodzi z piwnicy, a w tych czasach już nawet pop nazywamy alternatywnym popem. Mamy to pojęcie alternatywny pop, który jakby nie patrzeć... Ja nim jestem. <grych> no właśnie, który być może jest nawet trochę takim lekkim oksymoronem, jak się, jak się okazuje. Jest, jak najbardziej i tak się przyjęło mówić, jest to bardzo trudne, bo, łatwiej mówić indie pop albo jakieś inne gałęzie pop, ale można się w tym naprawdę zgubić. Więc myślę, że w ogóle gatun... próbowanie złapać muzyki w gatunek jest potrzebne na potrzebę, nie wiem, jakichś festiwali, katalogowania, wytwórni. Ale czy artystom jest to potrzebne i słuchaczom? Nie sądzę. Ja się mogę przychylić do, do tego stwierdzenia też. Szufladkowania nie lubię. Trudno jest też to robić, nie ukrywam. E, więc można powiedzieć, że to jest po prostu płyta e, Prze po przefiltrowanym przez Paulę Romę, tak? 100%. Myślę, że... A nie, że ta nowa płyta, tak? Czy bym ją tak nazwała? Nie, nie, nie, na pewno nie. Ja bym ją nazwała po prostu yy, zbiorem... Na razie jeszcze, jeszcze jestem w trakcie teraz też zamykania, promocji tej płyty i tak dalej, więc jeszcze muszę się w nią tak bardzo emocjonalnie wgryźć, ale ja bym po prostu nazwała, że to, to jest 10-11 na maksa wrażliwych piosenek, które yy, po prostu... Rezonowały ze mną w danym momencie mojego życia, ale jeszcze nie wymyśliłam hasła takiego, żeby powiedzieć: o, ta płyta to. I jedno hasło na ten album. Jeszcze nie ten moment, myślę, że on przyjdzie. Takie piękne, chwytliwe, można dać na. na. na, na, na szczyt. nagłówek. Dokładnie, dziękuję. Przejdziemy teraz jeszcze zahaczymy o panel, który przed chwilą też się zakończył i chciałbym zahaczyć też właśnie coś pomiędzy panelem a płytą, bo było wspomniane o tym, o nagrywaniu, znaczy opisaniu utworów do szafy mm -hmm. tekstów do szafy. Jak, jak u ciebie jest do szuflady? No. Może być do szafy, no, do do szafy, szafy tak też. Nie każdy chowak chce. Dużo utworów to i szafa musi być dużo. Tak. Ale jak to, jak to u Ciebie wygląda? Dużo, dużo takich rzeczy ląduje w szufladzie i jest takim, z taką naklejką, to na później? Bardzo, mało. Bardzo czyli, mało. Czyli skuteczność pisania yy, duża. Yy, nawet nie o to chodzi. Raczej właśnie chodzi o to, albo można tak może to nazwać, że jeżeli czujesz, że nie ma pomysłu albo nie idzie po trzeciej, czwartej linijce, to nie idę dalej nawet. Yy, jeżeli czujesz, że tekst jest średni, to to po prostu go nie kończę musi to być taki flow, że mnie przekona tak jak na tym panelu by było to poruszone że ta intuicja mnie prowadzi, że tak, tak, tak tak, to jest dobry pomysł, to jest dobra piosenka i to płynie, jeśli tego nie ma to po prostu nie kończę, nie chowam do szuflady, wyrzucam ja wyrzuciłam multum tekstów ja wyrzuciłam w swoim życiu też jeden gotowy album nagrany na początku mojej drogi do kosza, nigdy do niego nie wróciłam Przepraszam, oprócz jednej piosenki, którą potem oddałam koledze, który ją do dzisiaj wykonuje super. A można, można dowiedzieć się, jaka? Nie, nie powiem, bo będzie, że to on odrzut śpiewa. A dobrze, dobrze. Niech, niech to będzie tajemnica. Niech to będzie tajemnica, ale... Yy ale piszę też bardzo dla innych artystów teraz bardzo dużo, Wie, bardzo kilkanaście piosenek w miesiącu i, i czuję, kiedy ten tekst jest bardzo dobry i zasługuje na to, żeby on wszedł, a kiedy ja na przykład bym, no już nie szła dalej ale na tym etapie na przykład dla innego artysty, no to ja jestem tym przekaźnikiem, a decyzja należy do niego więc zostawiam to wtedy po prostu artyście który za to dzieło odpowiada czyli nie ma utworów do szuflady są utwory, utwory do kosza teksty do kosza bardziej, albo są do kosza, że nie wracam, zapomnij, albo są gotowe piosenki, które ja nazywam piosenki, piosenki dyktafonowe. I ja mam takich piosenek, sprawdzę to, żebyś uwierzył, to ci powiem. Proszę bardzo. To ja tylko powiem, że w tym momencie naprawdę yy, tak, przed sobą mamy dyktafon, 246 nagrań. Wow. I większość z tego to są piosenki na przestrzeni lat, pokażę ci, kiedy została pierwsza nagrana, 2017 rok. Podziwiam, naprawdę podziwiam Każdego dnia mam pomysł na melodię Każdego dnia coś, no, coś śpiewam I zapisuję, to są też oczywiście projekty Innych artystów, dla których piszę, więc nie wszystko jest moje Ale wszystko jest Jakby z mojej głowy i z mojego serca Naprawdę Dużo pieniędzy tego świata za, do, za dostęp do tego do dyktafonu. To kończąc już tylko, bo to mnie bardzo interesuje w kontekście takiego pisania tekstów. Jak, czy jest masz takie konkretne, konkretne momenty, w których przychodzi do Ciebie ten tekst? Bo rozmawiałem swego czasu z Pablo Pawą, który mówił, że on tak naprawdę nie ma takich momentów. On po prostu w którymś momencie jest gdzieś na spacerze, patrzy sobie przez okno i przychodzi do niego. Tak cyk. Czy, z kolei rozmawiałem też z artystami, którzy mówili, że na przykład wymyślają teksty najczęściej pod prysznicem. Nie, jest to, to, zastanawiam się, jak u Ciebie to wygląda. Ja wymyślam teksty dla siebie, zaznaczam, pod bardzo silnym strzałem emocjonalnym. I nie, nie napisałam jeszcze żadnego tekstu, że dobra, dzisiaj jest poniedziałek, dzisiaj mam wolny dzień i dzisiaj będę siedzieć, pisać tekst. Nigdy, nie próbowałam, nie ukrywam, wiele razy, nie wyszło nigdy. I ja po prostu czekam na dzień, w którym coś mi się wylewa, w którym czuję, że za dużo albo za mało. Czekam na jakiś brak, na jakąś resztkę, na coś, co sprawi, że masz ciarki w sobie i, i nie masz innego środka wyrazu, więc musisz za przeproszenie to po prostu wypluć, czyli napisać piosenkę, żeby się uzewnętrznić. To są moje momenty. Większość piosenek, na przykład piosenka, już nigdy nie spojrzę na morze z najnowszego albumu z resztek, to już jest wydany singiel, powstała właśnie po no, najtrudniejszym momencie mojego życia, stracie na przykład przyjaciela, po mm, piosenka Więcej czasu na miłość, która będzie za tydzień moim najnowszym singlem, promującym album nowy, powstała w takim momencie kryzysu związkowo-emocjonalnego. To są momenty graniczne. Ja piszę po prostu zawsze na granicy. No to e, chciałem powiedzieć, że życzę wielu momentów, ale chciałem powiedzieć momentów pięknych, ale takich, o, które by przepraszam, bo powiedziałam są samych smutnych. Dla równowagi dodam, że takie radosne momenty też zapisuję, ale mniej dużo, niestety. No to mam nadzieję, że ta szala się niedługo przechyli w tę stronę piękności. Bardzo Ci dziękuję. Paula Roma była naszym gościem dzisiaj. Bardzo dziękuję. Będzie i śmiało, a wszystko co dobre kiedyś się kończy, ale nie dajcie się zwieść, bo najlepsze na koniec. Ale no nie mogę mówić, co jest najlepsze, co najgorsze, ale tego wywiadu szczególnie nie mogłam się doczekać, ponieważ jest z nami na antenie Radia Fera BIMAJ. Bonjour. Bonsoir. Bardzo dziękujemy za zapro. To ja się cieszę. Oczywiście przypominam, że grają dzisiaj w Blue Naucie o 21.30. Nie mogłam się doczekać tego wywiadu z jednego powodu, ponieważ byłam na waszym koncercie 10 lat temu w Ciechanowie. O lala, ja nawet nie wiem, gdzie to jest. <grywa> Wiesz, nie ma większego znaczenia, natomiast yy, wiecie, no, dużo rzeczy się wydarzyło, zarówno we wszystkich naszych kar życiach, karierach, waszych tym bardziej, ale jest to dla mnie też taka klamra trochę tego, jak bardzo się interesuje tym, co się dzieje w świecie muzyki, no i też jaki w ogóle progres zrobiliście muzyczny przez te 10 lat, jak zmieniała się wasza twórczość przez 10 lat, to jest temat rzeka. No, to jest, w sensie my będziemy tutaj modest, nie? więc nie będziemy się za bardzo wypowiadać, na pewno mm -hmm. jesteśmy bardziej dojrzali, ale to, że byłaś e, e, 10 lat temu, to niesamowite, bo w ogóle my mamy dekadę w tym roku naszej pierwszej płyty Grizzly. No, no więc no, a będziesz dzisiaj na koncert? Celujesz, żeby być. Planujesz, żeby no, zrobić mam wszystko, nadzieję, żeby no. być. Bo naprawdę troszeczkę wiecie, gdzieś tam migały mi wasze treści, no bo też pandemia miała duży udział w waszej karierze obecnie, moim zdaniem, przynajmniej. Bardzo dobre zdanie. E, tak, i w końcu wiecie, trochę jestem bardziej teraz na bieżąco. No zrobiłam i po prostu mi szczęka opadła, jak posłuchałam, co otworzycie obecnie. W sensie, ok, zaklasyfikowałabym to trochę jako taki indie pop, ale też moim zdaniem ten indie pop wyglądał trochę inaczej 10 lat temu, a inaczej teraz. No tak, trochę jakby, no tak jak wspomniałaś, była ta pandemia i też dużo jakby świat muzyczny się zmieniał, nasze gusty się zmieniały, z tym, że teraz piszemy ceczą płytę i okazało się, że nasze gusty nie zmieniały się. Po prostu byliśmy bardziej influence przez całe otoczenie mm -hmm. i teraz ta czecza płyta będzie dużo bardziej w kierunku pierwszej, z tym, że bardziej dojrzała, bo tacy jak my chyba. No i też wydajemy winyl z opracowaniem. Wodeckiego po francusku. To 6 no maja. No właśnie. Trzeba o to dopytać. Skąd wasza e, miłość do Wodeckiego? Skąd to się wzięło? Bo e, Macia wygląda jak jego syn. Nie, to już raczej on wygląda jakiegoś... <laughs> nie, jeden już mówił mi, że wygląda jak <laughs> No właśnie, nie, no ogólnie e, stało się tego od tych... E, w sensie ogólnie e, po pierwszy raz zobaczyliśmy go w Warszawie na koncercie totalnie random, bo my mało znaliśmy polskiej muzyki. I było to w Warszawie podczas e, tak? orkiestry świątecznej. Tak, z tak, tak, tak Mitch Mitch grał, no. Tak, z M Mitch Mitch grał, ta ta grał no. I była miłość na pierwsze z, z obejrzenia, tak się mówi. Coś takiego tak. Zderzenia, Miło miłość na pierwsze zderzenia Od pierwszego wejrzenia, tak <laughs> Od pierwszego tak, wężenia była pierwsza miłość e, No i zaczęliśmy robić Te kowary e, polskiej piosenki Po francusku No i musieliśmy zrobić Wodeckiego, A to po prostu e, ludzie nam dali Zrozumieć, że było to coś specjalnego No i stał się z tego Po prostu projekt No cały. Z jego córką w ogóle to oh. jakby, no, ona dbała ten cały projekt i bardzo jesteśmy hmm. szczęśliwi. Ostatnio też zyskaliście znaczącą popularność przez covery polskich szlagerów, yy, ale w we francuskich wersjach. I moje pytanie, yy, jakie problemy translacyjne napotkaliście, tłumacząc te piosenki? Ja chyba najwięcej w rapu. Jak robiliśmy jakieś mata czy coś, mhm. to było mega trudno, żeby nawijać jakby te szybkie, te szybkie słowa po francusku, żeby sylabowo się zgadzało, ale ogólnie, ogólnie to jest zawsze płynnie. I da się naprawdę dobrze to zrobić. Mhm. A czy były jakieś aspekty kulturalne w tych tekstach, które siłą rzeczy musiały uciec w tłumaczeniu? No, no teraz było z Wodeckim, było chałupy welcome to. E, chałupy to jest miejsce, nie? Miejscowa. Mhm. A, ja to, ja to, a ja to zrobiłem na szalup. A szalup to jest taki statek, no tak. chałupę, no. no ale chałupy I... chyba dostała nazwa od, od ten statek, no musiało tak być, bo chałupa to jest chyba statek, nie? Też po polsku Um, o tym mi nie wiadomo ale W no, moim słowniku no. jest to bardziej dom Ale wiecie, to w takim razie, jeżeli ktoś zna francuski To wasze kowery mogą być nie lada gratko, Jeżeli ktoś jest francuskojęzyczny Ja niestety, nie, mój francuski Absolutnie do niczego się nie nadaje. Tak, ale właśnie to jest dobry e, powód Żeby się nauczyć Właśnie nie mam głowy do języków, nad czym bolewam bardzo ale, Albo po prostu wsząkać brzmienie i sobie posłuchać Ale też mi się podoba, też podobają mi się no to, wasze to jest utwory. najważniejsze. Nawet jak no. nie wiem o czym śpiewacie po francusku Nie przeszkadza mi to, żeby się dobrze Ale bawić. dla nas to jest wspaniała nauka polskiego. Mhm. Jakby 12 lat temu to mówiliśmy jak dzieci po Polsku i dzięki właśnie tych przetłumaczeń tekstów tych rzeczy to już jest poziom wyższy. Tak, gadamy jak już 15-letnie dzieci. Tak. <laughs> Będzie dobrze, niedługo będą 16-letni mam nadzieję. No Nie no, żartuję A oczywiście. A jak współpracowało wam się z, z Mezo i Kasią Wilk, bo y, muszę I przyznać, że wasza wersja Sakrum jest po prostu niesamowita. No, to było, to było wyzwanie, e, bo jest strasznie dużo słów w tym refrenie. Tak? <laughs> no i w ogóle ja nawet, ja nawet nie potrafię po polsku zaśpiewać to w rytmie, bo te słowa są tak, e, tak inaczej po prostu. To nie jest takie bardzo logiczne to wszystko, mm -hmm. nie? E, ale brzmi fantastycznie i, i niesamowite, że, że Kasia i mezo właśnie wzięli się za to, żeby, żeby zrobić to e, razem. Tak. I oni mają tak po prostu wspaniałą energię, jakby od razu, jak się spotkaliśmy, mieliśmy taki E, wspólny vibe, no i no, fantastyczny. No. Trochę dziwne dla mnie było e, poprosić Mezo, czy mogę zarapować jego zwrotkę po francusku. Tak. I czy, czy on może być moim MC po francusku, nie? No, ale szpilią, ale, ale, ale francusku. zrobił, no, zrobił niesamowicie po prostu. Oj, o, go, przeleciał nad nami. Tak, zrobiło to robotę, e, ale myślę, że taki polsko-francuski sojusz w rapie nie jest obcy, bo z tego co wiem, jeden z najpopularniejszych. E, francuskich raperów, to Polak. No, PLK. PLK, no, PLK, PLK. No, Właśnie był w Warszawie. No, no. no grał w Warszawie z miesiąc temu chyba, byliśmy na koncercie. Tak, na, nawet zrobił kawałek z paluchem. Tak, tak, tak, tak. no, wpadł na scenę, no. Niesamowity, to był, to był taki szok no. po prostu. Ale jego jeszcze nie spotkaliśmy, bo on jest z drugiej strony, jakby tego mm. spektaklu. No nie, no, on, on robi stadiony, jakby dwa stadiony z rzędu, nie? Mm. W Paryżu on jest tak Bigstar, Bigstar, nie? W, w tej Francji. Ale wy z Bigstarami macie wiele wspólnego, bo chyba łączy też was coś z Edem Shiranem macie wspólną przeszłość. No, mamy wspólną przeszłość i to jaka e, ekscentryczna. <grywa> ile, ile się tam wydarzało i wciąż się wydarza, no. E, no graliśmy w, w poprzednim roku w Wrocławiu, tworzyliśmy jego dwa koncerty, tam było naprawdę świetnie e, i w trakcie, i po, ale no, nie mogę dać więcej detali, <grywa> jeżeli chodzi o... Oprócz tego, jedna rzecz, która była bardziej taka kontrowersyjna to to, że siedzieliśmy sobie w, w backstage'u i jeszcze nie widzieliśmy go, bo on był tam zajęty, jakieś wywiady. Siedzieliśmy sobie w backstage'u i akurat jak nagrywaliśmy taką rolkę, gdzie byliśmy wszyscy nadzy, to on wszedł, żeby się przywitać. <laughs> Znowu, no, było bardzo mocne, no. Ale polecam sobie znaleźć na naszym Insta, to można widzieć tam. Bo, jest relacja. Tak, bo my kręciliśmy akurat, więc jak wszedł, no. A czy można, spo czy można spodziewać się nowego wydawnictwa Bima w najbliższym czasie? Tak, no na pewno 6 maja wychodzi ten winyl tych opracowań Wodeckiego, no i my robimy, tak jak powiedziałam, naszą trzecią płytę, więc polecam śledzić po prostu, bo są naprawdę numery, które biją nam prosto z serca i... No, powiedzeli coś, jeśli chcesz. No, i wydaliśmy teraz też numer e, z Franklinem. Tak. E, wspaniały, ładny artysta. I to jest kawałek Piosenka z Portugalii, który gdzie mój brat tutaj też po polsku nawija, co jest bardzo wyjątkowe. To się tak, nigdy, bo ja nie nigdy, nie, nigdy nie wydaliśmy numer, gdzie śpiałam po polsku. A to w jakim języku w takim razie. No dobra, polski, okej, okay, już wiemy, że bywa różnie, ale to w takim razie angielski czy francuski? Angielski. Dlaczego? Dlatego, że cała nasza kultura muzyczna zawsze była oparta na, na tym języku Od naprawdę młodszych lat, typu mm. tam 6-7 lat, jak zaczęliśmy tworzyć razem e, I to, to, to najbardziej nam się klei po prostu z naszym stylem muzycznym, z naszymi gustami okay. Z tej muzyki, której słuchamy na co dzień e, Jest to, wiadomo, że jest wygodniej po francusku śpiewać, ale mm. no, nie chodzi o wygodę chyba, nie w, w Ale ten... na naszych tyłach to po wszystkim zobaczycie muzykę chyba, po słuchacie no właśnie, przypominam słuchaczom, że Można usłyszeć naszych drogich gości Już dzisiaj w o o 21.30 Powtarzam, 21.30 Będzie totalny Zabraczamy. Fire stoss, naprawdę Uro. A czy zapowiedziane wydawnictwo <śm> będzie tylko I wyłącznie na winylu? Eee, nie, nie będzie tylko wyłącznie Uf. na winylu, ale, ale no można nie tak... każdy może sobie przysłuchać. No, można tak powiedzieć e, tylko i wątko, żeby ludzie kupowali po prostu winyl. Okej, okay, czyli tak. to ruch marketingowy. Ale okładka no. jest, e, wzięliśmy okładkę Wodeckiego, którą już ma winylową i zrobiliśmy takie same zdjęcia tylko z nami. Tak, żeby, z re reprodukcji tak, zrobiliśmy. Tak, zapozowaliśmy tak samo. Czyli taka podwójna warstwa tego wszystkiego. Tak, no. Pięknie. Naszym, naszy, naszymi gośćmi był zespół Bimai, którzy zagrają koncert już dziś w Brunocie o godzinie 21.30. I jeśli lubicie French Pop, ale też brytyjską alternatywę i może jakieś małe wpływy wodackiego, ale też w Chanson Frances, no to zapraszamy was tam właśnie. I Dokładnie, pięknie. pięknie. Tak, tak. <grym> to <grym> jest podróż, to jest nasz koncert to podróż. To wielka podróż. Tak jak dzisiejsza nasza transmisja z Dragon Social Club. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy, dziękujemy również. Miami Vice mm, mm, mm, mm, mm, mm, Wysoko nie spojrzę już Z mojego Peugeot Wciskam gazek jak Hamilton miniony za mną Moje serce ma dwadzieścia lat Głóżnik i okay, Kejsajzak Krakuje mi twoja szaleł I twój bezdroski vibe <grymne> Ty wino czerwony wino Mam parki kilo na Miami Ice za sobą twój smak Który odurzał mnie I nie wypakał tu są, Po tonu nie decy Faluję od gorąca wzrok Pomyślę o niej znów Uu. W nocy czuję jak rozbierasz mnie Pisząc tyle nagich słów Nasz ma to piosenka, bo... Wspólny ton Przypal mi dziś usiądę i Powiem i odbiłaś mi Masz piękne, dorodne i wielkie To serce daj na moje tonie Układam się w łóżku Jak puzzle do ciebie niech Frenchman to powie Le plus bon, le plus gros Kadej dans le creux de mes mains Je avec toi On se complète comme un puzzle Sous la nuit étoilée tu chutes dans mon Miami moi la nuit le fino, Miami Vice. Bimaj i najnowsza piosenka, piosenka z Portugalii, bo taki ma właśnie tytuł. No to co, kochani?